Witamy serdecznie w 54. odcinku podcastu Gierkowcy. Dzisiaj nietypowo nie ma Piotrka. Piotrek w końcu musiał udać się na urlop. Jeszcze dodam, że my pierwszy sierpnia, jest to bardzo gorący 1 sierpnia i niestety muszę wam powiedzieć, że ten odcinek nie będzie długi, bo prawdopodobnie przed końcem godzinki się wszyscy rozpuścimy umrzemy. wszyscy. Tak, a w naszym studiu wirtualnym całkowicie jest, od kogo zacząć? Od Devi zaczniemy, jest Devi. Czyli Ania. Tak, dziękuję, Devi. Eee, Diana jest. Diana przysłała. Ale się. godąc. Cześć. <grystanie> ale go... <grystanie> jest Hubert. No, cześć. Bardzo nietypowo wyszło, zapomniałem waszych nazwisk, ale spokojnie na końcu sobie przypomnę. Słuchajcie, no, staramy się utrzymywać naszą fenomenalną regularność tygodniową i nawet pod groźbą rozpuszczania się przed mikrofonami eee, chcemy coś tu nagrać. W dzisiejszym odcinku będzie kilka gier. Właśnie mamy Dianę, Diana. Chyba nawet od Diany zaczniemy. Diana właśnie ma parę tytułów, podejrzewam, że małych. Diana no popraknie. małych, a przenigam w cykleje, nie? nie? Okej. Okay. Jestem ciekawy dlaczego, ale pewnie czas i inne rzeczy. I mamy, w zasadzie, mamy temat Destiny, bo, bo faktycznie tak się złożyło. Zeszły weekend trwała beta, dobrze mówię, w zeszły weekend. A właściwie od piątku coś takiego, bo tam ja bardzo walczyłem o to, żeby zagrać wcześniej na, na PS4 i, i niestety muszę powiedzieć, że te preordery w Empiku to tak się mijają z celem. To, to jest dramat. Sklepie. To jest absolutna katastrofa i od tego chciałem zacząć, bo specjalnie zrobiłem tak, że um, zrobiłem preorder na PS4 z dwóch powodów. Pierwszy taki, żeby móc zagrać betę wcześniej i nie szukać jakichś tam źródłach dziwnych. Dwa, druga rzecz to taka, że chciałem porównać sobie wersję. Zobaczyć sobie jak to na PS4 chodzi i na Xbox One. No i powiem Wam, że zdobywanie tego i komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za obsługę klienta, no to to jest pewna przygoda. Bo akurat tak się złożyło, że dostałem kod wcześniej od jednego z naszych słuchaczy i umówiłem się z Hubertem w ten sposób, że kiedy dostanę swój, to ten, ten wykorzystam, jak dostanę swój, to mu ten swój kod dam, czyli wyjdzie na to samo i w efekcie praktycznie do dnia uruchomienia tej wcześniejszej bety zdobywałem ten kod, bo dopiero po przypomnieniu pewnym dostałem, czyli to nie jest tak, że raptem coś zamówimy i w ofercie jest, że o, dostaniesz kod do bety, nie, to trzeba się o to, po, o to poprosić, w końcu po komunikacji, którą ogólnie pochwalam, bo chociaż odpowiadanie na maile, to już jest duży postęp, dostałem pewien kod, bez żadnej instrukcji jak go użyć. Później się okazało, że ten kod należy specjalnie, u, specjalnie na stronie Bungie w ogóle aktywować, żeby uzyskać kolejny kod. I dopiero tamten kod, nie, przepraszam, mi się wcześniej była jeszcze jedna strona przed Bungie, tak dobrze, Hubert, mówię? Eee, był tak, aż tak, trzy dostawałeś, strony. Dostawałeś kod na stronę Bungie, potem dostawałeś kod ze strony Bungie na jakąś inną stronę. I z tej innej strony dopiero dostawali się kod na PS4. Naprawdę. Tak to, było ta, tak, to wyglądało. To było, to było tak pogmatwane, żeby zdobyć ten właściwy kod, który można zretimować na konsoli, trzeba było trzy strony odwiedzić i kilka maili wymienić. I to wszystko trwało tak długo, że właściwie w dniu, nawet dzień po yy, uzyskaniu... Zapomnieliście, w jaką grę chcecie grać. <grych> No ale to jest, wiecie co, no to, jest, to jest dosyć przerażające, żeby zdobyć y, coś tak trywialnego, Trzeba tak się napracować, bo to nie jestem teraz pewien, ale chyba CDP jakiś ma związek z wydawaniem Destiny w Polsce, bo właśnie ten pierwszy kod należało uruchomić na stronie y, właśnie cdp -u. Także w ogóle jakiś absurdny kosmos. Na szczęście w końcu udało się zagrać. Tutaj przed odcinkiem odpytywałem troszeczkę kto grał i Wszyscy na pewno widzieliśmy prolog, bo Hubert deklaruje się, że około pół godziny spędził, a myślałem, że znacznie więcej. Mm -hmm. Dewi też troszeczkę. No i Diana raczej nie grała w beta ja, Destiny. Nie, nie, nie mam. nie mam. Znaczy mam dostęp do konsoli z ale nikt się nie podywa na priodę z tego tytułu. U nas. No tak, ale, ale ta beta otwarta była później już dla wszystkich. Podaję, nie, że dwa tygodnie. Tu to, to też, wiesz co... Teraz jest tak, że konsola to jest zasiadywana przez Malka Krasza, a mój wisi jeszcze z tyłu głowy ja na to Destiny nie pomyślałam. Zresztą okay. sami nie, widzicie, że nie zauważyłam, że była otwarta pleta. No ja, ja troszeczkę śledziłem temat, kurczę. Chociaż ja jeszcze nie wiem do końca, co mnie do tego Destiny ciągnie, ale, ale to, co widziałem i przede wszystkim ten szumnie zapowiadany wątek fabularny i w ogóle bardziej fabularyzowane MMO... Zaczyna mnie przekonywać i pewnie widzieliście wszyscy, prolog, Może od tego zacznijmy. Znaczy, oprócz e, pianu, oczywiście. Tak, był stanowczo za długi. Naprawdę? No. Znaczy, mi się no. to w ogóle nie podobało, to co widziałem. Ale no, ja nie lubię tego typu gier. No jeju, ale, ale mnie po prostu stłomsiłeś, Hubercie, bo ja w tej chwili nie wiem, co mówić. Naprawdę? To, co, to, co widziałeś... Yy, ale mówisz o, mówisz o mechanikach rozgrywki czy o prawie? No, no, wiesz co? Ten prolog był jakiś taki dziwny. W sensie no, szedłeś, strzelałeś do przeciwników, szedłeś dalej i, i się skończył. A, a potem, a na końcu strzelałeś do fal przeciwników. I to było najgorsze. Hmm. W sensie Kurczę, za długie. No bo... na, na pewno te, te fale przeciwników na końcu były stanowczo za długie hmm, no wiesz, też trzeba pamiętać o tym że to jest jakiś tam wycinek gry i to nie jest, z tego co wiem to chyba nie jest początek gry tak do końca, ale teraz już nie, nie mam pewności bo yy, na pewno poziom, który mamy to nie jest ten, znaczy bo tam 20 poziom mieliśmy, nie wiem czy to jest jakoś usankcjonowane czy, czy później tak będziemy mieli że jak będziemy to przechodzić w pełnej wersji gry, to akurat taki poziom będzie mieli podobne rzeczy. Myślę, że to wszystko było bardzo przykładowe, no ale no wiem. dobra. Ja, ja na pewno się. tego nie będę przechodził, sorry. Mhm. Znaczy, no niestety, niestety, stety, no Destiny, Destiny to jest... To są gąbki, no. To są gąbki przeciwnicy. Jak widzisz pasek żółty, to wiesz, że będziesz w niego tam pruł bardzo długo, no nie? Znaczy, ja w tej chwili... Zanulowałem ten preorder na PS4, żeby kupić na Xbox One. Bo tam dla mnie nie widzę wielkiej różnicy, a jednak potencjalnie większą ilość znajomych i graczy, którym mogę grać, mam na, na tej platformie. Na platformie zielonej. Ale trochę mnie martwi to, co mówisz. Najwyraźniej to nie jest Twój typ gry po prostu. Tak, tak. Bar bardzo nie mój, sorry. to. Nie grałem multiplayera, w sensie nie grałem z kimś, tak. Do tego co mm -hmm. pamiętam, to sam przechodziłem tę misję, więc... Bo, bo wiesz, mnie, mnie właśnie ten, te tryby typowo takie multiplayerowe, te tam o tych dywanach chłopaki pisali, czyli te takie tryby bardziej... jak, jak Taki ponoć CS-a to jest. Ja to na tym się specjalnie nie znam, więc wtedy pewnie byś mógł coś powiedzieć więcej, że, że ponoć jeden z tych trybów jest bardzo CS-owy. Znaczy, w sumie tylko testowałem Deathmatch, taki najzwyklejszy deathmatch z Capture the Flag, jak jest w Call of Duty. I to było takie najzwyklejsze Call of Duty. Okej, okay, ale to było z tym rozbraniem bomb? Eee, nie, nie, nie. To nie. To, to był Capture the Flag. Mhm. To były flagi. Okej. Albo nie, nie. To nie, nie były, mi tak... sorry, To nie były flagi, to były punkty. Tam na, na tym punkcie była flaga, ale to były punkty. Takie zwykłe. W sensie stajesz na punkcie, przejmujesz punkt i idziesz dalej. Albo bronisz tego punktu. Były trzy punkty na mapie. Mm -hmm. no trochę, trochę, to znaczy dobra biorę, biorę poprawkę na to, że, że ty nie jesteś fanem tego typu gier i gdybyś był fanem, zapewne miałbyś Destiny, teraz byś grał sobie okazyjnie dłużej lub krócej no nie, tak naprawdę myślę, że dwójka jest tak naprawdę dla graczy jedynki w dużej mierze jest rozwinięciem bo to nie jest nowa gra, nie da się ukryć no wygląda ładniej, nie wiem czy ty masz skalę porównawczą ale no, w ogóle, tam... w Destiny 1 nawet nie włączyłem Aż tak, a, a nawet nie pograłeś się w demo? Takie, bo tam do siódmego poziomu jest Demko. Nie, nie pograłem. Okej. Okay. Ja, ja od razu wiedziałem, że to nie jest grę dla mnie, więc na, nawet nie włączałem. I okay, teraz rozumiem, się okazało, rozumiem. że to naprawdę nie jest gra dla mnie. Mhm. Nie, no w ogóle świetne jest, że, że mamy cały czas te bety, no nie tak naprawdę, i, i możemy się bezpłatnie przekonać. Oczywiście ta, ta sztuczna ekskluzywność na PS4 i na Xboxie 1, dzień przed właściwą betą, yy, ta, ta wcześniej, ten wcześniejszy dostęp. Ja rozumiem, że to ma na celu, żeby tych osób było mniej, żeby to obciążenie tam jakoś testować. Ale trochę szkoda, że to zrobili w ten sposób, bo ja chętnie bym pograł wszystkie te dni. Ale tak, próbując uporządkować, ja to czy znaczy tak, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej historii. Tej, tej gry w ogóle. W tej chwili dopiero sobie gram w pierwszą część i co ciekawe, ostatnio naprawdę poświęciłem sporo godzin na pierwszą część i tam sobie tak jakby no próbuję grać, aby to była gra liniowa, czyli przechodzę sobie, traktuję te questy jako takie zamknięte historie i, i nie skupiam się na jakimś grindzie i tak dalej, ale też widzę, że ten sposób rozgrywki szybko się skończy, bo gra bardzo wymusza rozwijanie tych przedmiotów i, i no trzeba dużo grać to samo, żeby coś fajnego wypadło, w cudzysłowie, no nie? Tak naprawdę. Dużo od szczęścia zależy. Ale wracając do tej bety, no to mi się znakomicie grało, kurczę, w, to, w ten prolog. Naprawdę, bo dla mnie to, to było doskonałe uzupełnienie tego Destiny, które jest, które mamy w pierwszej części. Ale że... grałeś sam? Tak. Tak, no okej. Okay. Ale hmm. prolog chyba tylko samo możesz grać. Um. Chyba możliwe, nie wiem. On jest tylko, znaczy, nie, nie wydaje mi się, nie wiem, prze, przepraszam. Pojawiają się gracze, tylko że akurat na moich y, sesjach się nie pojawiali, ani specjalnie grałem w takim zorganizowanym, jak tam y, mówi się w Destiny Fire Teamie. Tylko po prostu sam, sam grałem i czasami tam jakiś random sobie wpadał i tam gdzieś strzał ze mną, ale nie było jakiejś interakcji ponad to. No nie wiem, nie wiem. Y, ja jestem dalej zachęcony i ten pre zachowam, bo z grą multiplayerową jest tak, że jak nie wskoczysz z tego wagonu od razu, no to, to on odjeżdża, na no nie? I, I ten początek jest troszeczkę inny. Teraz właściwie to sobie sam gram, ale mnie pociąga trochę ten świat, mnie pociąga to, co w Destiny jest przedstawione jakoś w miarę przekonywujące do mnie to jest i, i oni właściwie rozwinęli to, co było w pierwszej części w sposób taki bardziej nie wiem, jak to powiedzieć, sekwencyjny, tak, że mamy taką dłuższe sek sekcję ciągłej historii, a nie, że, że to trwa powiedzmy pół godziny i później musimy przejść do kolejnego poziomu przez to całe tam, tą całą orbitę. Także tutaj nie wiem, a... E, te, nie Dewi jest z nami, bo wiem, że tam na chwilkę chciała ten... Wróciłam. Wróciłaś, Devi. Tak, e, a Devi powiedz, jakie są twoje wrażenie, bo, bo tak, tylko z tobą mogę porozmawiać o tym Destiny. Hubert od razu mnie zgasił, że praktycznie zapomniałem, co miałem mówić. No, <laughs> tak mi stłamszył. się Nadzień Nie, ja okej, okay, rozumiem. Przeszłam tylko tę misję fabularną, natomiast nie bawiłam się w rajdy, ani p, PvP, bo... Wszyscy mnie znowu oszukali nie miałam z kim grać. Mm -hmm. <laughs> Więc robiłam tylko tę te misję fabularną i no to jest dla mnie cały czas takie samo mech jak pierwsze Destiny. No, tylko ładnie, ładniejsze. No jest ładniejsze, jest. tak. Jest dużo takie bardziej kolorowe. Właśnie w materiale podcastu w dziennym dużo mówili o tym, że tam paleta barw jest inna i w sumie zgodzę się, że jest takie wszystko bardzo mm, nasycone. Wygląda, to, wygląda ładnie ta gra, no ja myślę, że ja kupię y, tą drugą część Destiny, tylko nie wiem, czy od razu na premierę. Choć w sumie jak nie kupię na premierę, to potem znowu nie będę miała z kim grać, więc... No właśnie, właśnie o tym mówiłem y, niedawno, że tak naprawdę jak się nie, nie zacznie grać z wszystkimi, no to no to, to, to dużo tej zabawy takiej odpada, tego jak wszyscy mają niskie poziomy tak i, i no teraz tak naprawdę... są na tym samym etapie i wtedy cisną tak. przez ileś tam godzin dziennie mhm. fabułę czy tam rajdy, tak? Tak, dokładnie tak, ja, ja w ogóle też y, krótko bym nawiązał do Diablo, bo teraz Diablo było w ogóle Diablo III oczywiście było w tym bezpłat w łamach bezpłatnego weekendu i bardzo długo działał. Nie wiem, czy na skutek błędu, ale jeszcze wczoraj udało mi się długo pograć. I tak naprawdę, jak sobie porównam te dwie gry, to te gry się niewiele różnią pod kątem grindu, pod kątem poziomowania, to zbierania rzeczy. To jest dużo wspólnych elementów. I wiem, że są zadeklarowani fani Diablo i, te i też złożoność fabuły też nie jest jakaś powalająca. Kolejna wspólna cecha, ale grind to coś, co no, no należy powiedzieć, że oba te tytuły to pożeracze czasu tylko po to, żeby wyleciały lepsze rzeczy i, i tak dalej, no nie? Tak naprawdę. Tylko, że to, to, co widziałem, powiem szczerze w dwójce, no tak jak mówiłem, mnie to przekonuje i brakowało mi tego w pierwszej części. Nawet teraz, jak sobie przechodzę, powiedzmy, Pełnego Taken take Kinga, i wszystkie, i tak jakby realizuję po kolei te misje. Oczywiście niektóre są wtórne, niektóre są bardzo powtarzalne, bo no, albo zadania są mało złożone, bo zbierz coś tam i, i zanieś komuś tam. Takie mało, mało ciekawe. To mimo wszystko ciągnie mnie. Ciągnie mnie, i nawet wczoraj miałem takie poczucie winy wielkie, że tyle godzin spędziłem w Destiny Pierwszym znowu. A mało <śmiech> osiągnąłem, tak naprawdę. Jakoś tak. Nie wiem, czy, czy ty też tak masz, a ja mam takie wrażenie, że to jest taka gra obietnica. Że włączając to znaczy... ją, no że włączając ją masz takie wrażenie, że tym razem wyleci mi coś fajnego. A to ja Jak... tak mam w Borderlandsach. Tak. No bo właśnie, bo to jest nie Borderlandsy, to znowu podobne, też ogromna ilość broni, tak rozmaitych, pewnie wcześniej. A Borderlandsy są pod tym względem szalone. No, tam jeśli jest, chodzi o, o losowe generowanie broni, to to jest crazy na maksa. Tak, tak ale bo ja oba Borderlands skończyłem nawet solo w ogóle, także nie zaznałem tego grania w zespole, bo tam do czterech osób jest przecież tryb kooperacyjny. No, ale w tam chyba się super nie... gdało. Jeszcze w W Borderlandsie w sensie. w super się grało, więcej osób, ale chyba to nie o tym mówimy, nie? Nie, nie, dobrze się gra, a czy ja troszeczkę kiedyś z jakimś tam randomem pobiegałem, to nie mogłem się skoncentrować, straszny bałagan był, strasznie dużo się rzeczy działa, to pewnie dlatego, że grałem głównie sami i później y, po prostu, no dla mnie to było takie dosyć szalone przeżycie, że teraz jakiś gościu biega i, i ta akcja przyspiesza strasznie. Przepraszam, Bo, że przerwę podcast na chwilę. Madek, szerszej mi chodzi po filance, wiecie? Zabij go. Nie, no to prowadźcie odcinek dalej, a tutaj może mogą być za, za dźwięki walki, wybaczcie, ale naprawdę szersze mi chodzi po finansach. Wracając do Borderlandsów, a, a, a nawet do Destiny. Mhm. Chcesz coś zająć, no, Janę? Mówcie, nie, wątek. wy mówcie, po prostu jestem przerażona tym <laughs> szerszeniem na finansach niczego nie będę ciął. Będzie szersze na odcinku. Ja to jakoś bardzo się nie chcę roz rozwodzić tak naprawdę, bo w Destiny wszyscy znają. No to, co, to, co mamy, to jest właściwie więcej, lepiej. Yy, więcej tego samego. Dalej wciąga nimi miłosiernie i ja tylko nie jestem przekonany do tych trybów yy, PvP, powiem szczerze. Jakoś bardzo. Eee, mi no się tak. tak że mi się, to znaczy no w PvP chwilę pograłem i nie. To no, jest... Bo, bo, są to gine, jest no, trochę tak, no. Trochę tak. To jest tak. jeden do jeden teraz... Call of Duty. No, znaczy ja też dawno nie grałem żadnego koda, żeby coś tej fajnego powiedzieć. Nawet nie mam w ogóle odniesienia do najnowszych części. Ja się zatrzymałem na Modern Warfare 2. No to to było bardzo dawno. Więc zresztą wszyscy mówią, że te kody są teraz takie miałkie, więc nawet nie sięgałem. Oczywiście ciekawią mnie, ale, ale jakoś nie jestem mocno ten... Trochę liczyłem też na to, że z Piotkiem o tym nie pogadamy, ale niestety wyszło, że, że jest urlopującym się człowiekiem, więc może zrobimy jakiś... Jak on mógł? Nie no, kiedyś musiał. Kiedyś musiał. <śmiech> Także podsumowując, to co widziałem, bardzo mi się podoba i pre utrzymam. Na pewno nie kupię za, kolekcjonerki za 400, bo aż taki nie jestem fanem. Tą, tą obecną, posiadaną wersję też mam w promocji. Tylko, że ja mam takie wrażenie, że ta, to, ta obietnica, o której mówiłem w Destiny to jest zarazem też dla mnie taki guilty pleasure w ogóle, że odpalam to z nadzieją, że coś tam wypadnie, potem się wkurzam, że właściwie ileś tam grałem czasu i ten cały poziom tego lighta nieszczęsnego ani drgnął, albo jeden punkcik, tyle walki, przeciwnicy padają i tak dalej, więc dużo bardziej mi się sprawdza takie granie pod fabułę. Udaję, że to jest fabularna gra. Czyli, czyli że, że mam jakieś zadanie, i w danym dodatku a ich kilka było, bo był ten House of Wolves, był yy, The Below i jeszcze, no. Yy, Taken King oczywiście, bardzo duży dodatek, no i wreszcie Rise of Ion, że, że taki tej treści troszeczkę tam widzę i mam trochę siłę, żeby się na tym skoncentrować. Podejrzewam, że Dawity głównie grasz pod podgraty. No nie, nie wiem, czy się koncentrujesz na tych wydarzeniach tam jakoś bardzo? Starasz się zrozumieć? Nie. Nie. <śmiech> Szybko odpowiedzieć. <śmiech> Pierwsze Destiny nie ma fabuły, więc... <śmiech> no ma, kurczę. Nie ma. Ja no wiem, ma. rozmawialiśmy już o tym. No dla mnie nie ma. Ale to, że, że tam duch coś do ciebie mówi i że jest parę filmików, to jest za mało, tak? Tak. Mhm. Ja, wiesz, jestem wychowana na japońskich rpg tam dostajesz fabułę co 3 sekundy po gębie, więc wiesz. Nie, no dobra, zgodzę się, że jeżeli to porównujemy do... A nawet, do... wiesz, te Borderlands'y porównując, to już tam jest więcej yy, fabuły i yy, takiej radości z odkrywania i słuchania tego, co się dzieje na ekranie. No ja, ja przyznaję, że grałem Borderlands'y jeszcze na 360 to W ogóle nie odczuwałem, że to jest y, MMO takie małe. Znaczy, bo to nie jest do końca MMO. To jest, y, to jest strzelanka z kooperacją. Ale elementy są, tak? Bo, bo jest y, te dropienie, te, tych słynne dropienie przedmiotów. Y, mamy możliwość współpracy z graczami, ale nie ma lobby, więc nie wiem. Trochę przesadziłem z MMO. Ale, ale chodzi o aspekt <śmiech> strzelania. <śmiech> nie, ja, ja w ogóle w MMO nigdy nie lubiłem grać, więc dla mnie Destiny też jest taka strzelanka fajna, nie ja wiem, tylko w Wars też... grałam drugie. I w Warcrafta. W sensie w wowa. No to są takie krwiste, Ale właśnie Ty Dawi się zgodzisz, że Destiny jest MMO? Hmm. Mało ma tych elementów tak naprawdę, nie? Bo nie wiem do końca, Przecież co się grę... myśmy chyba już rozmawiali na ten temat przy Więc tym może. odcinku O E3, gdzie się Piotrek wykłócał, że to jest MMO, a tak twórcy było, no. sami powiedzieli, że to nie jest MMO. Mhm. Ma elementy, ale tym MMO nie jest. Tak, chyba, chyba wróćmy, właśnie wrócimy do tego i tak, tak chyba jest. Też teraz sobie przypominam naszą rozmowę. Właśnie ja znowu, bo. Pamięć. Nie, ja, ja da, daję się łatwo indoktrynować. Z kimś ostatnio rozmawiałem o tym i znowu yy, ten, to wiesz, ten aspekt, że przeciwnicy się respawnują w jakimś tam cyklu, to było jako mhm. argument, że to jest MMO. Na przykład. I że jest social jakiś tam. Ale tych social jest mało. No, no ja Jezus Maria, dietę. w personie piątej też ci się się respawnują przeciwnicy, jak się cofniesz do lokacji poprzedniej i co? W Borderlandsach to, to, to samo. W Borderlandsach no no, no, to nawet... było wybitnie opierdliwe. No ale ich mało się respawnowało i nawet potrafił boss się zrespawnować w tym miejscu, w... już nie był bosem, tak? Nawet do tego stopnia. No okej, okay, ale to... Ja nawet do Borlanców planuję wrócić przy tym chętnym Collection w sumie, bo nie miałem okazji pograć na, no, w tą odświeżoną wersję, a to jest jeden z tytułów, które kocham tak naprawdę i, i może właśnie udałoby się zagrać w jakimś tam zespole bardziej. Dobra, to tyle o Destiny tak naprawdę. Być może jak Piotek wróci, to, to uda się rozwinąć jakoś temat. I nadal wychodzi na to, że na tą premierę kupię i będę miał jakieś tam wyrażenia z pierwszej ręki, jak Będę zaczynał z postacią o poziomie pierwszym. Zobaczę, na razie jakaś dziwna siła mnie do tej, do tej produkcji ciągnie, nie wiem dlaczego, bo jest tyle wspaniałych gier, a, a to wiemy czego się spodziewać. Będziemy w kółko robić to samo i, i, i czekać na lepsze może graty. może w tym jest cała radość, No wystarzasz, robisz coś no bo, znajomego i, i tylko to ten, wyciągasz tak jest. więcej z tego. No tak jest, tak jest. W ogóle jakoś taki jeszcze jedna rzecz powiem, że ja w tym Destiny odczuwam taki niebywały spokój, jak sobie siedzę na tej orbicie i wybieram tę lokację, jest taka przyjemna muzyka, taka objętowa jest no miło, on po prostu. Zresztą to, co Hubert mówił w poprzednim odcinku, że prawdopodobnie w poprzednim, że psychologowie maczali palce przy tej grze, jak robili to widać, że ona jest tak stworzona, żeby po prostu uzależnić od siebie i żeby ciągle do niej wracać z nadzieją, że coś lepszego wypadnie i ten... Na, na razie ja widzę tam jakieś szczątki fabuły i to, co jest w miarę mi wystarcza. Wiem, że mam lecz do września mi wystarczy, do tej dwójki, gdzie zobaczymy więcej. Ja też się w ogóle zastanawiam, jak długa będzie ta fabuła w części drugiej. Na ile realnie godzin takiej gry będzie uporządkowanej w pewnej sekwencji. Nie mówię o wchodzeniu w poszczególne poziomy, tylko takie ciurkiem. No Zobaczymy, czas, czas pokaże. E, dobrze, Diana, to z Ciebie zaktywuję. Nie wiem, czy tam już e, uspokoiło się u Ciebie z tym stworzeniem. Tak, kryzys z łama szerszeniem łamaną na osą. Szerszeniem łamanym na osę został za zażegnany. Marek bohatersko y, tutaj powziął kroki pewne i już nie ma tego uwada na szczęście. Tak. Cieszę się. Marek to, Marek to jest bardzo poszło. Tak, już o tym destynie będę męczył, bo jednak y, to jest dopiero beta i, i jeszcze dużo pewnie będzie wracać temat, bo, bo coś mi ciągnie. Opowiedz ja o swoich grach. Może na początek o tej pierwszej, o, bo wiem, że. Na grałaś... początek to ja chcę powiedzieć, że jest mi strasznie przykro, że opowiadam mnie dzisiaj, kiedy z tym taka to zlazła i jest taki godun, Bo mam problem zebrać myśli i formułować zdania, co już dało się wcześniej zauważyć, usłyszeć. Myślę, że. Myślę, że wszyscy mamy ten sam problem, więc jedziemy na ten sam wóz. Nie wiem, czy ten problem zrozumieją słuchacze. I nie daj Boziu tych gier. Bo i wiem, że jedna, i druga ma sporo zwolenników, przy czym ta pierwsza, o której będę mówić, ma nawet spore community w internecie. I pierwszą grą jest one-shot. Gra zrobiona w Game Makerze. Game Makerze. Oj. Oj. Oj. Oj. I powiem wam, że. Uh, no zobaczyłam u, na tym, na kanale Uelevena jak grał i stwierdziłam, że nie oglądam dalej i pogram sama. No, Poczekam sobie na wyprzedaż o Steamie, wiadomo, że w pełnej cenie nie będę takich gry kupować, prawda? No i te wyprzedaże na Steamie jeszcze zanim... Kupiłam je akurat, nie wiem, tydzień przed tym, jak mi konto rąbnęli, więc mi było bardzo przykro, <śmiech> że w końcu grałem, na którą tam ostrzyłam ząbki i jeszcze z nie pogram. Ale mniejsze. No i one shot... W skrócie, to jest bajka, albo tak można to nazwać, o koto-dzieciaczku datującym świat. Miał. Tak. Miał. Dzieciaczek ma wielkie kocie oczy, ma kocie uszka i, wie, i cały czas twierdzi w czasie rozmów, że kotem nie jest. No. I to jest taka, no nie chcę dużo opowiadać, to no jest cukierkowa grafika, pikselartowa, no bo wiadomo, na tym silniku Ym, niewiele można chyba innego <głos> wsadzić, i co? W tej grze się w ogóle nie ma To jest bardzo, bardzo prosta przygodówka, można powiedzieć. Co ja idzie się, trzeba coś pomyśleć, coś połączyć, coś gdzieś wcisnąć. I tak, łami się czwartą ścianę, co bardzo lubię. I powiem wam, że bohater jest pyskaty, że ja nie włożę tam paluchów, ja tego nie zrobię, bo się uszkodzę, bo mi się szaliczek przytnie. Ma się wrażenie, że normalnie protagonista stawia opór czasami. No, mi się to podobało, bo tak inaczej niezwykle. Muzyczka jest fajna. Z tego co wiem, tą grę zrobiły trzy osoby, głównie tam ze wsparciem, wiadomo. Ale i koncept jest fajny. Kierka w sumie jest chyba na cztery godzinki. Takie akurat, żeby sobie przejść na spokojnie, bez cesu, bez żadnych walk utknęłam może dwa razy, także musiałam... Naprawdę to jest prosta przygodówka. Ma kilka fajnych takich akcentów, mrugnięć do, do, do gracza, ale nic, nic odkrywczego na pewno, nic innowacyjnego na pewno, ale bardzo przyjemna sprawa, więc mm -hmm. jak nie szukacie rewolucji w growym świadku, to, to bardzo polecam takie, taki wieczór. To jest strasznie ciepła gra, jest taka Taka z pozytywnym wydźwiękiem, wiecie. Jak się leżało na L4, y y człowiek był cały obolały, to tak potrzebowałam. Bo ostatnio jak się o ten o na odstresowanie odpaliłam z Pack the Line, to też już bardzo, <grystanie> bardzo ostrożnie dobieram gry na odstresowanie. Ojej. ojej, ojej. tak <grystanie> no. <grystanie> ta, ta, ta gra jest w ogóle u mnie w kolejce. jakoś y Wiesz co, błąd, jeżeli nie ona mi jeszcze. zajęła nie wiem, 7 godzin, to normalnemu graczowi zajmie około 4-5. Więc okay. ja się jeszcze ja się dziwię, dlaczego ty jeszcze jeszcze nie nadrobiłeś tego. Z Pekopsów? No właśnie nie, wy... tak. nie wiem, jak to się Wydaje stało. Wydaje mi się, bo... że grałem też około 7 godzin, więc... Też 7? Mhm. Ja to ginałem jak mucha, to mi się wydawało, że przedłużony miałem ten czas gry. Może decyzje też wpłynęły na to, ile godzin nie się grało. Mm. W ogóle, to, znaczy tam... Diana... No. No, no. Nie, nie, ja zacząłeś mówić, A tutaj ja tylko powiem krótko. To, że Diana mówi, że to trwa ileś tam godzin, to jest tak względna sprawa prawda. ja przestałem, znaczy nie to, że nie, nie wierzę ci, że to trwa tyle, tyle godzin, bo po prostu tyle grałaś, okej, okay, ale to jest totalnie indywidualne. Mi się zdarzyło na przykład, że ktoś mówił, że ta gra jest na 5 godzin, a ja grałem 15, bo coś mnie tam wciągnęło i albo na przykład źle szło. Słuchaj, tak. inni idą ścieżką wytyczoną taką, wiesz, domyślnie, a inni szukają cudów, ale to zaraz przy następnej grze powiem o, o takim różnym podejściu do grania typu lizanie ścian i w ogóle. No, a tu jeszcze coś chyba o spekopsie chciałeś dodać. E, tylko to, że była tam dodatkowa scena, jak się wybrało inną opcję w, na końcu i w sumie ona przedłużała może o 20 minut grę, więc no. Możliwe. No ja grałam okay, tylko ale... raz, bo skończyłam okay. tak zdewastowana, że do drugiego podejścia nie dałam rady pójść. I, ja i rozumiem, jeżeli że wiesz... że polecacie. Tak bardzo. Zaśnie, Bardzo, bardzo. Genialna gra. E, wiesz, po czym Hubert, bo ty... Znaczy ci słuchacze, którzy grali będą wiedzieć, o co chodzi. Z tym. Molter, Ale jak to jest po polsku? Wyrzutnia rakiet? Mm, Wyrzutnia mm, granatów? Jakaś haubica. Haubica? Możliwe. Matka, jak to grałem trzy lata temu. Ale to to, to, to, to chyba nie, nie wziąłeś tej opcji, co ja. Bo byś pamiętał, uwierz. Okej. Okay. To chyba nie. Tak. I, i taka krótka właśnie... Dotyczy, no, tak łącza to polecam. Naprawdę. Fajnie by było pokazać twórcom, że... że że ten, że się wspiera, że takie projekty, znaczy ja prywatnie sama chciałabym, żeby takie projekty było więcej, bo nic odkrywczego, ale bardzo przyjemne. Też A... nie kalka, I, ale słuchajcie, i to jeszcze jedną dodam mu rzecz. Gra, jak na grę, zrobioną w tak prostej grafice, tak wszystkim jest niesamowicie dopracowana. Jeżeli chodzi o dźwięki na przykład, że nie położyli y, przysłowiowej. Nie, o lali tematu, już nie będę mówić tak brzydko, mamy młodych słuchaczy. Ja się staram, Dewi. Nie Ja się staram. Trzeba ćwiczyć, że trzymaj Inaczej brzmią kroki postaci, gdy ta idzie po chodniku, a inaczej idzie. A gdzie, gdzie jest chodniczek zrobiony? I obok są metalowe kratki, tak jakby, wiecie, żeby się nie zapaść czy coś. Inaczej brzmią kroki, jak ona idzie po tym chodniczku. A inaczej brzmią kroki, jak ona idzie po tej metalowej kratce. I to jest po prostu, ja bym oczarowana tym, jak niesamowicie jest dopracowane. Co ma jakieś pierdoły, które zupełnie są nie, nie w ogóle nieważne w grze. Popisywane, interakcje z nimi. Naprawdę jest super wykreowany świat. Ja nawet już im... takie smaczki, naprawdę. No. Jest w ogóle świetna rzecz. Nie, nie rozgryzłam tego, nie chciałam szukać w necie, ale nawet można spotkać nawiedzoną owcę. Pani. No i to jest też taki smaczek. Wiem, że jest achievement na Steamie. Do ten... Może jakiś owca po angielsku. Ship. Ship whisperer. Tak. Bip, bip, I'm a ship. Nie weź, nie nudź tego, bo będę śpiewać później. Jeszcze nie daj Boże na podcaście. To na outro może zaśpiewać. A powiedz Jana, jak ta gra, jak wyglądają podstawowe mechaniki w tej grze, bo tak próbuję sobie wyobrazić. No wiem, jak wyglądają Najprostsza, wiesz co, najprostsze tak, że podnosisz item, masz taki mały mały plecaczek, kieszeń, cokolwiek i te interamy mogą wchodzić w interakcje z otoczeniem. I tyle. Takie naprawdę proste mechaniki. Okej, okay, ale to jest jakaś yy, gra przygodowa, czy... Przygodów... Wiesz co, ja bym to chyba jako przygodówkę określiła. Okej. Okay. Chodzisz, zwiedzasz, robisz te właśnie przedmioty, używasz, gdzieś tam je tworzysz, łączysz. Ale naprawdę wszystko opiera się na bardzo prostej mechanice. Jedno, co mam do zarzucenia, ale to jest chyba wina tego, że to było w Game Makerze robione. Jezu, jak to sterowanie mnie drażniło, zwłaszcza na początku. Ta, że ta postać porusza się straszliwie topornie. Koszmarnie to podnie. Ale z czasem się przyzwyczajam do tego. Okej. Okay. Więc, więc tu mogę dać gierkowcowy, gierkowcowy approval i, i, i jednak jakości. Tak, wano, okej. Okay, Ktoś chce coś mówić, to... czy mam mówić o następnej grze? <grym> <grym> Jakieś pytania? Po kontach, po kontach rozstawiłam. No i mnie głównie ciekawa o to, jak gra. <grym> jak gra, gra do końca wygląda w... W trakcie gry, nie? Jak powiedziałem, masło myślane. Jak wyglądają mechaniki podstawowe? A jakaś fabuła jest? Czy oprócz tego Nie, właśnie, wszystko się opiera na fabule, bo to nie jest zbieractwo dla zbieractwa, tylko robisz historię. Jesteś koto chłopczykiem, który ratuje świat. Nie chcę więcej mówić, bo to zbiera uroku w eksploracji tego. A wiem, ja rozumiem. rozumiem, w pełni. Więc... Jestem tajemnicza i chcę zachęcić słuchaczy do grania. Nie no, trzeba w ogóle nawet trzeba grać, kiedy człowiek się rozpuszcza, kiedy pad się, przykleja do łapi. Nie da się. Nie, też od to się. Nie zostałam się cię nie zmieniam. Coraz niżej jestem bardziej zwinięta do tego mikrofonu i się zastanawiam, czy ja się nie rozpuszczam czasami. Nie? Ja, no. ja to zostaną tylko te, zostaną tylko cycki i taka czarna czupryna. I tak bugające oczki. No. No, to o, do, to ja teraz przełamie, przełamie to rozpuszczanie się i ten i powiem o swojej grze w ogóle. To tak trochę... dotyczy asktycznych wycieczek i. O już mi się chłodniej robi. I zimna, o. i w ogóle jest taki... Nie, w tej grze jest właśnie dużo słońca. Kurde, ja bardzo... się następny odcinek no, Nie, nie, ma, nie, ma, nie może być na ostatni, na, na ostatni Nie, jaki ostatni odcinek? Nie zamykamy interesu. To tak jak tego słuchasz, to nie zamykamy interesu. Nie, to jest gra, dlaczego w ogóle nie chcę mówić, bo to jest gra w ogóle z plusa na Vite. To jest w ogóle jakiś szok straszny, o, że ja, wreszcie... ty hipsterze! No, wyszła jakaś gra, ja w ogóle Vite odkurzyłem po odzyskaniu od Huberta. Hubert taki żarcik. I nie, po jest prostu, no bo Hubert nie skończył go of War i ja to wiem, bo wiem mm, w jakim etapie jest jego mm, save. sprawdzamy. <śmiech> <śmiech> Ale rozumiem w okazji. To. Rozumiem to. Ja w ogóle co ciekawe mam tą samą grę na PS2 i okazało się, że te gry są prawie identyczne, że to jest prawie identyczna adaptacja, to tak na marginesie. Ale chciałem mówić o grze, która jest na Vita, nazywa się Element 4L. Nie wiem jak to no po polsku bardziej powiedzieć, bo po już powiedziałem to po polsku, tak. Element 4L. Nie do końca wiem, dlaczego jest 4L, ale jest to niezwykły tytuł. Nie tylko dlatego jest niezwykły, że jest na bo zrobiłem małe jeszcze rozpoznanie. Okazało się, że to jest gra, która prawidłnie występuje na, też na Steamie i ma bardzo przyzwoite opinie. No, bardzo pozytywne i... ma, bo właśnie zetknęłam. Tak, tak. I w ogóle jest przede wszystkim, może tak od końca trochę, ale jest absolutnie fenomenalna muzyka takiego takiej grupy chyba, nie wiem, nie, nie, akurat tego nie zbadałem do końca, kim oni są. E, nazywa się to Mindtree. Jeszcze przed nagraniem troszeczkę sobie posłuchałem materiałów, które są na Spotify i powiem wam, że dla muzyki warto w tą grę zagrać. A nawet, no można też oczywiście na Spotify posłuchać, ale tak pięknie się komponuje to, co widzimy na ekranie i tyle rozgrywki, o którym zaraz powiem z tą muzyką, że no dawno nie grałem w tak klimatyczną grę. A, a sama gra, no właśnie sama gra, pierwsze, pierwsze skojarzenie jakie budzi to tak jak, to Thomas Was Alone, nie wiem pewnie graliście. Ja nie, nie, jeszcze nie, była ja nie fajna gra, troszeczkę. Że... Tak, tak. Dlaczego? Bo jest to dwuwymiarowa, nietypowa platformówka, a nie jest to taka zwykła platformówka, bo tak naprawdę sterujemy takim duszkiem, który właściwie jest takim stworzeniem, które może przyjmować właśnie postać czterech żywiołów. Chodzi o to, że ona nie może się normalnie ruszać, tylko możemy przełączać, oczywiście na początku tutorialu nie mamy wszystkich umiejętności, stopniowo je nabywamy po prostu może być ziemią, czy tak jakby kamieniem, może być takim ognikiem i może być lodem, czyli w sumie nie wodą by powiedział, tylko w postaci zamrożonej i powietrzem. Taki bombelek śmieszny. Ja wiem, że to brzmi bardzo infantylnie, no bo mówię o tym, że jakiś duszek, który w ogóle zmienia się w bombelek i to pewnie nie jest specjalnie zachęcające, ale... No mnie no, nie zachęca, wiesz? Postać <grym> bombelek, no tak. Przepraszam. Po, postać jest szalenie miła, bo ten nasz stworek ma tam parę oczu i taką mordkę I, i tak jak mówiłem, nie da się normalnie ruszać. Ruszamy się wykorzystując wyłącznie mechaniki i tak naprawdę większość przycisków sterujących wicie ma tą samą funkcję, nieważne czy gramy na krzyżaku czy analogach, czy na tych zwykłych przyciskach ze znaczkami, bo Poruszają wygląda w ten sposób, może spróbuję jakoś to powiedzieć na przykładzie, załóżmy, że jesteśmy tym kamieniem, no to tak se smetnie leżymy, no kamień niewiele może zrobić oprócz tego, że spada w dół, ma duży ciężar i żeby się ruszyć do przodu musimy jakoś wprawić go w ruch, bo nie możemy się przemieszczać, nie możemy się poturlać po płaskiej powierzchni to dzieje się w ten sposób, że raz, że poziomy są ukształtowane w taki sposób, żeby tworzyły się pewnego rodzaju puzzle do pokonania zaraz powiem dlaczego i żeby ruszyć do przodu musimy się zmienić w ognika, bo ognik tak wykonuje tak jakby skok do przodu, czyli mamy pewną energię kinetyczną, żeby się ruszyć. Potem możemy zmienić się w tą lodową postać i sobie sunąć, czyli tak cały czas kombinujemy, czy gdzieś podskoczyć jako ten bombelek nieszczęsny, <grych> czy, czy też naprawdę zaskakująco przyjemna gra, żeby sobie przy niej odpocząć. Chociaż to też trzeba lubić taki odpoczynek, bo ginie się tak często jak w Orim. No może nie, może nie tak tak równie często, ale no co chwila właściwie. Każdy błąd, każda losowo wykonane, wykonana czynność kończy się zgonem naszego bohatera. Zgony są liczone i jak przejdziemy cały poziom, a właśnie one przypominają trochę takie labirynty, no, Jak w to grałem, miałem wrażenie, że to widzę, w, na, widzę takie elementy różnych gier I właśnie widziałem Thomas Losellon z uwagi na narrację, która w grze występuje. E, troszeczkę limbo pod kątem takiego noir. E, troszeczkę e, takie gry, nie wiem, czy ta z, uciekł mi tytuł na mobilki. Kiedyś o niej mówiłem. E, fuh, fuh, fuh, fuh. Nie licz taki... dzisiaj na pomoc. Strasznie jest się jest w ogóle. Mam Przecież amnezję. Połączyć jakiekolwiek wątki no to to takimi jakby glutami się przemieszcza, a nie World of Goo. A World of Goo też to trochę tutaj widać. Czyli czyli naprawdę musimy się ostro nakombinować, żeby pokonać każdy, każdą powierzchnię w tej, w, tej, w tej grze. Oczywiście na początku gra bardzo pomaga i w ogóle zawiera fajny system pomocy. Bardzo szybko sugeruje pomoc, kiedy giniemy po raz enty. I kiedy przejdziemy poziom, docieramy do końca i możemy potem przejść dany poziom w takim trybie jakby na czas. No, tylko wtedy to trzeba właściwie masterować i, i perfekcyjnie wszystko robić, bo tam nie ma czasu na, na zgony, tylko trzeba płynnie pokonywać. Zaskakująco dobry tytuł i wydawałoby się, że przemieszczanie się jakimś ognikiem, który z, z, taki sus robi do przodu, a w chwili zamienić się w kostkę lodu i wykorzystać tą energię tego ognika, że on się lekko rozpędził i tak powtarzamy tą czynność. Naprawdę momentami naprawdę trzeba się nakombinować, na żeby przejść dalej. Nie jest to nowa gra, z tego co widziałem, to jest jakiś 2013 rok, więc już taki sucher ostry. No ale fajnie, że wreszcie w plusie jest jakaś przyjemna gra na vita. Naprawdę brakowało, bo do tej pory to, co wszystko tam widziałem, to no to były lekkie lub mniejsze dramaty. No to to w ogóle było, było fatalnie. A to jest fajny tytuł i opinie na Steamie moim zdaniem nie, nie, nie kłamią. Zresztą nie wiem, czy Patrzyłaś, Diana, na, na Steama, na oceny. Bardzo wysokie Patrzyłam, oceny. Patrzyłam, bardzo pozytywne. Tak, tak, że... Oczywiście to jest raczej dla graczy, którzy lubią takie gry ze specyficznym klimatem. No i lubią, lubią ginąć, no bo tutaj naprawdę śmierć przychodzi... No bo sytuacja jest taka, że jak jesteśmy tym powietrzem, no to jesteśmy nie trwali. Wystarczy, że dotkniemy dowolnego miejsca, giniemy. jak z kolei jest, zmieniamy się w kamień, to jesteśmy bardzo ciężcy i nie możemy ruszyć się z miejsca. Ale czasami trzeba to zrobić, żeby zyskać większą energię kinetyczną, żeby ta nasza postać się rozpędziła, żeby w ogóle była w stanie gdzieś tam wysoko na przykład wślizgnąć się będąc tym lodem, więc naprawdę y, ostro trzeba kombinować i y, gra fajnie podpowiada, w momencie jak y, za często giniemy, to możemy nacisnąć lewy bumper i w tym momencie taki jakby duch się pojawia w naszej postaci i pokazuje nam mniej więcej co należy zrobić, więc można próbować samemu, można się skupić na masterowaniu no, ewidentny tytuł służy do masterowania, do nauki ale naprawdę, szczerze mówię, że dawno tak dobrego połączenia gameplayu klimatycznego wy, bardzo wyzwaniowego dla mnie z świetną muzyką dawno, dawno nie widziałem takiego fajnego połączenia, zaskakującego i na pewno będę sobie teraz słuchał tego soundtracku tak poza, bo nawet jak się kupi na Steamie, a w tej chwili gra kosztuje 8 euro pewnie, by, pewnie na promocjach była milion razy to dostaje się też soundtrack w MP więc miły gest jest to ciekawe, jest to naprawdę interesująca gra i, i każdy z, wydaje mi się powinien zagrać dla muzyki, no kurczę, muzyka jest obłędna mam nadzieję, że tam sobie, nie wiem, czy macie Spotify'a żeby sobie posłuchać ewentualnie? no, ja mam. macie. Okej, okay, no to ja bym... To prób... nie ma Spotify'a w dzisiejszych czasach? No, ja tak powiem krótko, że warto zrezygnować na Spotify'a, bo wtedy wysyłają promocyjną ofertę. Taki tip ode mnie. Tak, <głos> trzy tak. miesiące za 20z, ostatnio nawet przekonałem się na własnej skórze. Tak, super w ogóle. Lubię takie <głos> promocje. Czyli próbują zachęcić, że wrócić. E, Także no bardzo minika. polecam tą grę. E, tak, jak wert? fabularnie? Czy fabuła w ogóle istnieje w tej grze? E, właśnie o tym jeszcze nie powiedziałem. Fabuła jest przedstawiona w trochę, znaczy tak, wiadomo jak było w tematu w tam było tak, że był narrator, który uzasadniał przemieszczanie się prostokątem do przodu, tak, tak jakby zachęcał gracza i to było świetnie, cudownie to było zrealizowane, ja nigdy nie ukończyłem, jest na mojej liście, żeby ukończyć. Tutaj w ten sposób jest zrobione, że pojawiają się napisy na ekranie, czyli w ogóle tak, po pierwsze te poziomy, które przechodzimy są podzielone na takie jakby cztery światy, nie nazywa się na przykład serce, tam więcej nie będę mówił i troszeczkę tematyka poziomów i jakby kolorystyka z tym się wiąże. Raczej trzeba sobie wiele dopowiedzieć niż, niż coś jest powiedziane bezpośrednio, a narracja jest procesowana w ten sposób, że załóżmy, że podam jako przykład, suniemy sobie po jakieś takie pochyłości, mamy dobrą prędkość, i postać mówi do siebie, znaczy taki tekst się pojawia, bo nie ma voiceoverów, tylko po prostu są takie delikatnie pojawiające się teksty. Mówi: Żałuję, że nie wziąłem snowboardu. Na takiej zasadzie, czyli ta postać na bieżąco, bieżąco jakby gra, czy narrator tak komentuje to, co się dzieje, ale myślę, że ten nasz duszek, ten, żywio ten żywiołek, mówiąc ładnie, to zaś się rozpuszczę, jak ten żywiołek, bo właśnie. <śla> Przypomniała mi się taka mechanika, że na przykład nie tylko, że jesteśmy w żywioły, ale na przykład jeżeli dotkniemy czegoś gorącego, to się rozpuszczamy. Czyli możemy teraz z takim rozpuszczonym żywiołkiem się przemieść przez jakąś szczelinę. Czyli naprawdę trzeba kombinować. Albo na przykład trzeba jakoś wskoczyć na wagonik, który jedzie po pochyłości, bo inaczej spadniemy. Naprawdę momentami trzeba główkować, jeżeli się nie korzysta z podpowiedzi. Mi się zdarzyło, ja dopiero przechodzę drugi świat, nie dlatego, że gra jest krótka, bo pewnie długa nie jest, ale po prostu jest trudna. I naprawdę trzeba się napracować, żeby, żeby przejść dalej. Więc w ten sposób. Wolałbym oczywiście teksty, bo nawet w Lejtonie jak są te części, kiedy postacie mówią, a nie tylko mówią w tym stylu to, to, to, to, to, to nie telegrafują, to ja wtedy nadstawiam uszu, bo lubię teksty mówione. Szkoda, że nie są mówione, ale to pasuje. Powiem wam, pasuje do rozgrywki. Ja bardzo płacę ten tytuł, jak Będziecie, będziemy się widzieć, to ja wam zaprezentuję na Vicie, jak to wygląda. A będziemy się widzieć, bo rozgrywka party niebawem. Jej! W przyszłości. No, tam mam nadzieję, że nie będziemy się rozpuszczać. Tak jak dzisiaj. Także ja, ja bardzo stój, polecam element. Ja nie mogę rozpuścić. Nie mam kieckę, przeżyję każdy upał. A ona ma jakieś chłodzenie wbudowane? No jest <śmiech> W buforach. Jest... Kiecka w założeniach jest Płaty przewiewna. Lodu. Płaty lodu, takie, takie panele lodowe co wy chcecie ze mnie cyborga zrobić czy co wczoraj go dałem no, War z kostkarkę także kostkarkę Diana będzie miała pod no. sukienką Byłabym ja no tak obiektem pożądania jakbym miała pod sukienką kostkę no ja ba bardzo bardzo wam polecam tą grę tak przeskakując ze kobiety element 4L czy tam 4 kostkami na ale słuchajcie, to jest, tak, to jest tak pozytywna gra, no kurczę, no jak, zobaczcie sobie filmik po nagraniu, jakie to jest pozytywna postać, no ten taki, na przykład, za, no, on się z i się cieszy, no, widziałam zdjęcia. Tak, tak, on w ogóle trochę tak <laughs> przeżywa, czasami tak jedzie na, na głowie, na boku, bo też bardzo fajnie fizyka jest odzorowana w tej grze. No widać, że twórcy mieli jakiś pomysł na oryginalny tytuł i oczywiście czerpali garściami z różnych produkcji. Bo na pewno z Tomasa, chociaż teraz nie wiem, czy Tomas łożony był wcześniej. Może przegiąłem z tym 2013. Hmm. Mogłem przegiąć. Ale no, kurczę. No, nawet nie moje, nawet moje gadanie to tam mało, ale yy, po prostu tak, 2013. Nie myliłem się, bo wszystkie nagrody ma z tego roku. Mimo, że gra jest wiekowa, bardzo polecam. Fajny tytuł, fajny indyk I ja będę promował indyki, bo warto. Zresztą z Dianą na spółkę będziemy bulgać. Także. Tak. Diana, oddaję Ci głos. Już dosyć o bąbelkach. Znaczy, teraz Słuchajcie, właści właściwy bąbelek. Właściwy bąbelek mówi o jednej z najwłaściwszych gier, jakie grał w swoim życiu. Słuchajcie. Zde zaczynamy grę. Słońce. Takie trochę zachodzące. No weź. Ale to, to, ale to jak początek w tym. No przecież on wtedy mówi, ten duszek, jedna rzecz tylko powiem, mówi cozy. Czyli takie no fajne, no, kurczę. Tu no tak, tak, tak. Dlatego y, mam nadzieję, że tam w jakiś bandu dorwiesz, Dobra, już jestem cicho. Wracamy do tego pola. Pola kukurydzy. Słuchajcie, hmm. tak jak okiem sięgnąć kukurydza. I słońce i takie trochę zachodzące. I w sumie idziesz w to pole kukurydzy i nie wiesz po co. Hmm. Naprawdę? <głos> I zaczynamy tutaj moją krótką recenzję opowieść na temat The <głos> Ej, to tak jak Flower praktycznie. Tylko tam jesteś płaskiem w jaskanem. Flower to dobrze... symulator wiatru, ale nie chcę tego tematu zaczynać, bo zaraz obróci się w to złą stronę. Przyjmie to zły obrót. To, to. to była bardzo przyjemna gra. Tak się nie, niezależnie zrobiło w naszym podcastie. Ja przypomnę o tym, jak mówiliśmy o tym, co to jest symulator wiatru i, i w ogóle. <laughs> Wracamy na nasze pola kukurydzy. Kukurydzy, słuchajcie... Jak okiem sięgnąć? Gdzieś tam w tle mamią się jakieś budyneczki, cokolwiek. I kukurydza. Przez pierwsze pół godziny szczerze nienawidziłam tej gry. No jak Bóg kocham, ja sama się zastanawiałam, dlaczego ja w to gram? To tak ja łaziłam po pole kukurydzy. Bez celu, przez to, że nie mam w ogóle orientacji wtedy ciągle gubiłam. Ale łaziłam po polu kukurydzy. Znalazłam jakieś drzwi, no i tutaj już się zaczęła gra, bo już jak znalazłam te drzwi, jakoś mniej więcej się zorientowałam w terenie, że, że jednak, kurczę, ma to sens, gdzieś je idzie powoli i w ogóle. E, nie wiem, czy oglądaliście, czy oglądacie materiały GLTV na bieżąco. Tak. No chłopaki, a Rasha bym nie oglądała, na no a to Kacpra był materiał. A to fuj, to nie. To nie oglądasz. Był materiał o tym, jak twórcy gier ograniczają świat gry. Czyli wiecie, ściany jakieś niewidzialne, że wchodzisz do wody i się topisz, że, że no nagle ci się świat kończy, te jedne lepsze rozgraniczniki ograniczenia, drugie gorsze. W pierwszych minutach grania w Mejza myślałam, że widzę najgorsze na świecie ograniczniki świata. Wiecie, co to było? Pole kukurydzy. w polu kukurydzy, a na środku ściana z pomarańczowych kartonów. Co? No, to zaczyna się ciekawie. To ja po prostu tak stałam przy tej ścianie i tak patrzyłam się z tym badem, tak patrzyłam w ten monitor i tak da fuck. I miałam w głowie ten materiał właśnie o najgorszych zastosowań znaczy najgorszych sposobach zamykania światła, świata dla gracza. I te pomarańczowe kartony. No, ale wiecie co? Dalej gram w tą grę. Mimo, że coś, znaczy, że całą sobą chciałam ją rzucić w kąt, nie grać. I ja nagraję. No i idę przez to pole kukurydzy. Zastanawiając się, jak bezsensownie są te ścieżki wydeptane. Przecież jako dzieciak ganialiśmy się w tych polach kukurydzy. I nikt tak debilnie tych ścieżek nie wydeptywał. Gram. No i trafiam W końcu udało mi się wydreptać do opuszczonej chałupy. No i poznamy mechaniki gry. Też prosta przygodówka dla mnie. Może nie, nie jest point and click, tylko biorę item, zanoszę go w jakieś miejsce, wkładam, coś tam łączę, coś wyjmuję, coś jakiś gwóźdź, jakaś ten. I... Halo, halo, słuchaj mnie? Bo nie wiem. Słucham, bo kabel na chwilę i się zastanawiałam, czy jest OK. My się tak już tu rozpuszczamy, że nie mamy tak, nawet się Tak, ja wam, i, to, słuchajcie, cały czas pole kukurydzy i cały czas słońce, nie? O, w Ktoś <śmiech> <smaczne. śmiech> to jest Nie wychodźcie z immersji, nie wychodźcie, pole kukurydzy Nie, ja w niej jestem, tak wiesz, wszyscy jesteśmy. I prosta przygodówka. I tak, nie chcę mówić za dużo, ale to jest chyba najdziwniejsza gra zaraz obok ziną klasza, którą grałam w swoim życiu. Powiedzieć, że fabuła jest po. <śmiech> Ciężki eufemizm. Z jedną klasz był dziwny, bo ten świat przedstawiony był bardzo dziwny. W na naprawdę ten świat, słuchajcie, no, pole słońce, słońca. Opuszczona chałupka. W ogóle trochę mi się z tym, z Urban Exploration kojarzy, bo opuszczone budynki, później opuszczone inne rzeczy zwiedzamy i rozwijamy po niteczce. Nitka po niteczce całą historię. Która jest zdrowo pieprznięta. Tak, tak wam powiem. Po prostu jest taki mem z taką dziewczynką, co jedzie do Disneylandu i nie wie co się dzieje, tak tymi oczkami robi. To, to całe, całe ten całe 5-godzin gameplayu, mówię wam. Tylko tymi ślepiami dobijam. W sensie jest tak absurdalna? Tak absurdalna. Tak Ej, to, a z, a pracuj, o tym posłuchać. Żeby Ojeciu, co ja wam mogę... Po A, no czy dobra. mogę wam powiedzieć to, co jest na Steamie? Że gra ogólnie wszystko się kręci wokół tego, że dwóch naukowców źle zinterpretowało notatkę z, z tego, od rządu USA. To się tak zaczyna. To jest na Steamie. Co ja wam mogę zdradzić? A w ogóle poczucie humoru jest takie, że to się śmieje, że bardzo dla informatyków. Takie te żalty są dość ciężkie. No ja się odnalazłam w tym. Hejku, co wam powiedzieć mogę o tej grze, żeby was jeszcze bardziej zachęcić, a nie, nie, nie odebrać wam radości? Bo ja absolutnie nie czytałam żadnej decenzji, nic. I byłam tak zawzięta, że znajdzie, nie znalazłam tylko jednej znajdźki. się sobie, 74 znajdźki, ma na 75. Zanim... Czyli jednak się podobała. Mi, ja się go doskonale bawiłam, tylko to była najdziwniejsza jedna z najdziwniejszych <grym> kiedy <gien>, go <jaką> grałam. <grym> ja na, na, na razie próbuję sobie to jakoś uzmysłowić bez zaglądania do internetu. I... Ale czekaj to jest symulator chodzenia? W sensie chodzenia nie... ale to nie jest taki, wiesz, symulator. No w sumie tak! Zrobisz jakieś drobne rzeczy, gdzieś wyciągniesz, mówię, gwoździa, gdzieś jakiś kijek, jakiś mechanizm będziesz robił. Proste rzeczy, zagadki są bardzo proste. To jest głównie taki. te... Interakcja z otoczeniem to jest tylko tło do tej historii. Znaczy i tak inaczej, nośnik tej historii, bo to nie tło. Nośnik, że ty musisz coś zrobić i ta historia idzie do przodu. Mm. I ta gra, jako jedyna gra w sumie, jaką grałam w swoim życiu, nie hołduje w ścian. Gdzie by mnie wla... Wszystko było na tacy, słuchajcie. Jakieś wejścia pod schodami, tam nie ma nic. A ja wszystko za wzięcie zwiedzam. Nauczona innymi grami, że o Jezu, przegapisz coś, super, bo nie zaszłaś. W ci pokazuje, iść w prawo, ty idziesz w lewo. I w mejzie jest tak, że gdy ty... ci pokazuje, iść w prawo, ty pójdziesz w lewo, a tam nie ma nic. No z tym też jeszcze nie spotkałam. To tak w zamach zachęcenia. I po Absurd Goni Absurd, zakończenie historii Jezuniu. To też jest położenie na kilka godzin, ale tu musi trafić poczucie humoru do człowieka, bo jest bardzo specyficzne. I to jest w ogóle gra zrobiona chyba w Kanadzie. Co, co może wam uzmysłowić, jak to poczucie humoru może być specyficzne? No, a tak, tak pozwolę sobie zajrzeć na streamatografię, jak pięknie wygląda. Czy nie nic mówisz o to, grafice? To, to, powiem ci tak. Grafica bym taki... powiedziała. O grafice hmm. bym powiedział, gdybym grał na komputerze Matka i na średnich. Bo hmm. na, wysoki, na ultra wysokich miałam 4 klatki. No bo trochę to wygląda jak i kartę pod kątem stylistyki. E, na, trochę. Tym, na wysokich miałam 12 i dopiero dało się zdać stabilnie na średnich. Ale nawet na średnim było wydać te efekty świetne, jak są doskonale zrobione. To, to tam gdzieś było informacja w newsach na temat gry, że Nvidia jako pokazówkę ją wzięła gdzieś tam. No, mnie bo zachęciłaś, bo ja takie rzeczy. Mnie zachęcił Misiu, bo na, jak wejdziecie w man, w, na stronę internetową bandla Monthly, Humble Bundle Monthly, to ta gra jest um, zobrazowana obrazkiem Misia. O Jezu, jak masz myślany. Tak, wiecie o co chodzi, no jest Misiu. No jest. Jak oficja na Steamie. Misiu? Jest taki... Dziwny. No creepy. To, o, tak. Jest. tak Misiu, o, misiu jest Menel. O, jest dziwny. O, jest dziwny i ma na imię Ladi. To jest od no, Misiu. No, ogóle... Powiedzcie, że was to nie zachęciło, no. Jedwiedzie. <śmiech> <śmiech> <Z> <zabawny. śmiech> <śmiech> a wiecie, co jest zabawne? Że jak się wrzuci e, Mace tak w google to pierwszy link to jest e, Mace on Steam, a drugi kukurydza zwyczajna. Tak, bo ta gra się toczy wokół kukurydzy. Tak, że ale się to bardziej... Proste, no tak, ale to jest niesamowite, jak Google to połączyło, no nie? Że w grze jest kukurydza i proponują y, tego, fakty żywieniowo kukurydzy. To jest, to jest niebywałe. Uważam, dosyć. Nie, ja, ja jestem zaintrygowany, tylko ja mam trochę ciężko z grań pecytowymi jednak, bo też nie Nie, wiem, nie, jakąś, nie mam myślę, pojęcia, może... czy ona na coś... To, to piotek jest taki zawsze ogarnięty, że on wie, na jakie platformy co wy... no wyszło. Ja jestem... Wszystko na Switcha wychodzi. Szkoda, Albo wyjdzie. Nie. Jak wyjdzie, wyjdzie na Switcha, to on gra. No nie mam tylko Switcha, więc trudno mi się tego odnieść. To faktycznie jest takie wspaniałe, jak wszystko wychodzi na Switcha, no ale też bierzmy poprawkę na to, że Piotrek jest ogromnym fanem Nintendo i myślę, że to też powoduje Właśnie pewne zachowanie. Właśnie że gra jest inspirowana humorem Monty Pythona. I w sumie czuć to. Mocno no to, no to chyba, chyba będę musiała załatwić sobie to w takim No to przejeżdżam ci bibliotekę na Steamie. A to już po Mówisz programie. masz. Po programie. Nie no, to chodzi o wielką rodzinę steamową, no nie? Tutaj wszystko jest w porządku. Ona jest po prostu moją zakupioną siostrą. W kukurydzy. Kukurydzy! Kukurydzy! Dziecko kukurydzy! <grydze> Musiałem, przepraszam. Ja jestem zaciekawiony, bo ja no powiem, nie naprawdę ładne zagubiłam gry. się w tej kukurydzy. Nie raz, nie dwa i nie pięć. I... Ale dobra, to ja tak spróbuję to rozwinąć, spróbuję zrobić tego głębszą myśl. Nie uważacie, że takie gry to jest trochę taka sztuka, bym powiedział? Znaczy nie ja to, te... że sztuka dla sztuki, a takie gry to jest coś Ty zupełnie innego sztuki. niż kolejny dla nie? Meis jest kawałem sztuki. I to jest jedna z odpowiedzi, dla których ja nie gram w, w, w typu leje. Bo w indykach jest więcej swobody, mi się wydaje. I ludzie mają mniejsze ograniczenie, jeżeli chodzi o tworzenie. Nie, no tak, przecież kiedyś wspominałem o grze, gdzie grasz dwukropkiem, no. W jakiej grze AAA przeszłoby, że jest się dwukropkiem, który się turna. A zapewniam was, Maze, znaczy no Maze nie wiem, czy można nazwać całkiem dykiem, bo na napisach końcowych było widać, że ma takie zajebiste wsparcie od rządu Kanady chociażby. Więc kurczę, nie, nie znam tej granicy. No nie była to wydawana gra przez żaden moloch czy coś, ale też to nie było... Malutkie studio, że takie, wiecie, siadły trzy osoby, takie kłanszota i zrobiły łącz, no grę. Nie no, wiem, wiem, wiem, rozumiem. Jest to zachęcające. Jest to... A jak muzyka wygląda? Znaczy brzmi, przepraszam. Nie zwróciłam uwagi. Czyli A mu... A. jest prawdopodobnie? Nawet nie A. wiem. Bo jakby była zła, to na pewno bym pamiętała, jakby była doskonała też bym pamiętała. Mhm, jeżeli... Jasne. Jeżeli ja, jeżeli nie zapamiętam muzyki z gry, czy tam udźwiękowienia, to wiem, że jest po prostu takie przeciętne, że nie wyróżnia się ani w jedną, ani w drugą stronę. Okej, okay, okej. Okay. pomyśleć o jakimś żarcie z tej gry, ale żeby szło bez spoilerów. Ale naprawdę, ja miałam taką radochę z odkrywania to wszystkiego, bo wiecie, ta historia jest tak, bo to jest zwiedzanie opuszczonego miejsca, tak w skrócie powiem, że trafiam do opuszczonego miejsca, to jest opuszczone od dawna i całą historię poznajemy, wiecie w jaki sposób? Jak macie te takie y, karteczki klejące się takie, wiecie, żeby memo-karteczki memo czy coś. Te post-ity. Post tak. Okay. I ta historia poznajemy tymi post-itami poklejonymi w różnych dziwnych miejscach. Powiem wam, czytam wszystkie i ubawiłam się setnie nieraz. Nie, no, wydaje mi się, że całkiem fajnie powiedziałeś w tej grze, bo właściwie to nie wiem, czego się spodziewać, ale jestem zentrowany. Jedną i drugą grę uważam, że to nie jest tak, że na przykład mogę opowiedzieć, co jest w prologu i później weź ta bawta się. Bo tutaj raz, że ciężko jest powiedzieć, co to jest prolog i co jest powiedziane, a co nie do końca. Już nawet powiedzmy w oficjalnych rzeczach. Bo wątpię, szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby... Tak tutaj wyjadę hipstersko, żeby ktoś o Meizie słyszał przed tym bundlem. A jeżeli ktoś słyszał, to naprawdę szanuję jego ze znajomość świata gier. Znaczy wie, są, są też gracze, którzy w ogóle nie grają w windyki, no nie? I dla nich całym światem jest Call of Duty nowe. Albo nowa FIFA. Call of Duty, no mów jak trzeba. No wiem, albo kody. Koło dudi. O dudi. I Ale... tu jest właśnie ten problem, że ja bym. Jakbyście. Jakby mówić o tych grach, jest bardzo ciężko, bo nie ma takich punktów charakterystycznych, na przykład, że super mechanika strzelania. I to tej mechaniki mogę się owinąć i pominąć fabułę. I w ogóle i mówić dużo rzeczy na temat tego, bo to jest mało istotne w kwestii grania, bo każdy to samo czuje. Ale znowu jak się mówi o rzeczach fabularnych, taki sposób, to odbiera się radość z odbierania innej osoby. Odbierania tych rzeczy innej osobie. I ja znowu gram w grę, która jest symulatorem chodzenia, łażenia czy czegokolwiek. I mi jest ją strasznie ciężko nawet opisać. Tu się Diana uzewnętrzniła i rozterki podcastowe w 30 milionach stopni. No dzisiaj naprawdę, ja to zastanawiam się, kiedy odpłyniemy do reszty. i naprawdę starałam się, staram się, bo tę grę naprawdę, one shot to jest taka gierka. I no w sumie przyjęła się bardzo wśród młodszych graczy. Wśród właśnie publiki Elevena, bo to jest troszkę jednak młodsze towarzystwo niż my. I super się przyjęła. Tam na Devon tak fanaty wszystko. I to fajnie, fajnie ten funkcjonuje. I to jest gra, która mogę, mogę o niej powiedzieć niewiele. Gdzieś tam może ktoś zajrzy. Zajrzy bądź nie. Ale Mace to jest taka perełka. Taki Taka, taka taka niespodzianka z bandla dla mnie. Spo takich trafiłam, bo patrzę, o ładna gra sobie zagram. I nagle się okaże, że ten miś wcale nie jest fajny. <śmiech> no to... I, I ma na imię Wladi. I tutaj nic nie powiem, bo znowu. Ja miałam taką niespodziankę i ja nie chcę jej nikomu odbierać. Więc polecam Mejza. ci, którzy mieli bandla, to już go mają. I. I nawet... Ja mam taką wewnętrzną potrzebę pochwalić twórców, a nie umiem, bo nie wiem, czy jest za gorąco, czy ja mam za skromny zasób słownictwa, czy po prostu nie umiem myśleć w tej temperaturze. Ja no myślę, że, że to nie jest... Wletniczyk. Wypadkowo wszystkiego, nie? Też tak myślę. <laughs> nie, nie, po prostu z indykami tak jest, że, że ja traktuję troszeczkę jako sztukę. Nawet tego na początku nie powiedziałem, jak mówiłem o tym element 4L czy 4L, to że, a nie elemental normalnie się to czyta? Bo czy wtedy piszesz jak A często? A nie wpadłem na to wiesz jest taka wysoka temperatura, że nawet, nawet nie wiem, ale możliwe, masz rację może tak no chyba dobrze ten no to tutaj yy, zrobiłem hołd dla języka polskiego po prostu i za, za wszelką cenę próbowałem mówić to po polsku <śmiech> także tutaj też twierdzę, że tego typu gry, to jest taka, są takie małe dzieła sztuki po prostu. Oczywiście czasami są niszczone przez jakiś gameplay niezbyt specjalny, ale mnie ale, yy, ja tam akurat nie zachęca do, do tej mojej gry poziom tu trudności, nie... a ten bo ja to teraz wygląda. taką mam myśl, jak masz tu ten elemental i to czwórkę jest nie? I chciałbyś no. hołd złożyć językowi polskiemu i grę przetłumaczyć, tytuł gry to zawsze można zrobić żywioły i zamiast o zero to żyw, żyw zadoły I to będzie do tej samej zasadzie. E e nie, nie wiem, czy to no, jest tak. ścieżka, którą powinniśmy podążać. No, no tak. <laughs> Ale w ogóle musisz się zgodzić, że te małe gry kurcze są takie, jak już coś jest naprawdę pomysłowe, bardzo i potrafią zaskoczyć. I dla mnie to jest taka mała forma sztuki, bym powiedział. No bo czasami, słuchajcie, no ludzie, no zresztą Hubert doświadczył tego. Ludzie. Ym, oglądają z wypiekami na twarzy obraz, gdzie na środku jest kropka. Mm. Załóżmy, nie? Ten słynny piksel. No i no, no ja, ktoś może w tym coś widzieć, tak? A my coś widzimy w, w, w bardziej złożonych produkcjach. No szztucie, no jak chcemy znaleźć sztukę, to ludzie znajdą sztukę w horizonach i innych takich produkcjach. No. Myślę, że tak, no. Ale łatwiej jest w indyku jednak. Jakoś zawsze cieplej myślę o tych twórcach indorów. Indoor, Zresztą mieliśmy fajnego gościa i Michała serdecznie pozdrawiam. On tam ostro walczy. Z wydaniem swojej gry. the są. Nawet troszeczkę tam próbowałem w Beta grać, ale jeszcze mało, ale to jest też przykład tego, jak to jest pięknie tworzyć jakąś grę. I ile no w, to w ogóle sam to ze życia? stworzenia, ile radości daje. No Więc i wiesz. Ile... wchodzimy już w tą taką. Tak, tak, no. No. Zwykle pierwszy. Zwykle. Mówimy tylko o zwycięzcach, a ile studiów takich, powiedzmy, trzyosobowych, czy ile pomysłów, pasjonatów padło, to tego nikt nie wie. Tego nic zliczysz, nie oszacujesz. No zgadza Ale się. Ale powiedzmy w ogóle, mówmy o czymś przyjemnym, ja tu poleciłam wam Mejza i teraz tak, czekajcie, pole kukurydzy i słońce. Masakra, w ogóle... <śmiech> Zastanawiam się, z... kochani, co my w ogóle robimy dalej z tym odcinkiem, czy próbujemy jeszcze o czymś pogadać, czy zbliżamy się do końca, bo temperatura faktycznie jest nieludzka. Nie wiem, coś, może Huberta zaktywizuje, niech coś powie na tym podcaście, bo tam parę uwag było po cichaczu. Mm, Okej. Okay. Spoko, Spoko Huberto, nie wiem, czy, czy Ania najpierw, tak? Mam problem trochę z podziałem ról tutaj. To znaczy... Ja mam dzisiaj problem ze wszystkim. Ja Dunkierkę zobaczę w Jest tak w tym gorąco. Okej, okay, to przyjmę, że o Dunkierce powiem... W kolejnym podcaście, możemy tak sobie... Miejmy nadzieję, że będzie jakaś burza albo coś i będziemy tak. mogli w spokoju porozmawiać. Chociaż to niczego. też Dominik nie doświadczył burzy Ale po... i no... Burzy <głos> u Dominika, tak. W sumie u mnie też burzę, bo ja ciekawą internet zzywa znowu. No właśnie. Dobra, no to w takim razie spróbujmy trochę ożywić się. Nie wiem, czy tak wyjdzie to ożywienie się tym preacherem o Huberta. Opowiedz nam o tym Preacherze, masz głos. Okej, okay. Preacher to jest aktualnie jedyny serial, który oglądam tak na bieżąco i jest absolutnie fenomenalny, w sensie wyszedł aktualnie drugi sezon, wychodzi, bo jeszcze zbliżamy się dopiero do końca i to jest absolutnie absurdalna zabawa. W sensie to jest, to jest, po, prostu, to jest po prostu zabawa, włączam ten serial na 45 minut i to jest czysta, czysta zabawa czysta yy, czysty absurd yy, jest bardzo makabrycznie męczności, fruwają po prostu dookoła ojej, ojej. leje się naprawdę dużo krwi yy, i jest mnóstwo czarnego chmoru. więc jak ktoś lubi to bardzo warto, ale to nie jest też dla każdego yy. Temperatura nie pomaga, Tak, nie? tak, tak, e, ale ten... Ciężko się myśli z Biela. <głos> e, Na pewno przeważa lekkość w tym serialu. Jest, jest bardzo lekki, bardzo przyjemny. E, no i mówię, no to jest, to, to jest czysta zabawa tutaj. Fabuła jest. E, nie ma dla niej absolutnie żadnej świętości, bo w ostatnim odcinku chyba pojawił się Hitler. Na chwilę. Matko. No, ale bardzo polecam jeśli ktoś lubi takie klimaty, bardzo polecam jeśli komuś pole podobał się Benshi, bo to są bardzo podobne klimaty, właśnie takie absurdalne absurdalny no taki komiksowy absurd i na pewno jest na pewno bez troska bohaterów rozbawia o, wymaga dużego dystansu to też jest ważne serial naprawdę wymaga dużego dystansu żeby się przy nim dobrze bawić ale, ale wiesz co, ale mogłeś chyba przypomnieć naszym słuchaczom w ogóle, jaka, jakie było sedno Preachera? Może nie, nie jeszcze ktoś nie oglądał pierwszego sezonu? No właśnie, dniach. tak nie, nie za bardzo chcę spoilować, ale... I znowu, fajna rzecz, a nie ma jak o niej powiedzieć. Wiesz no, co, sztuka. mogę powiedzieć mhm. to, co było w pierwszym odcinku, czyli jest Preacher, czyli Kaznadzieja, który obrywa taką kulą dziwnej energii i przez tą kulę dziwnej energii może wydawać ludziom rozkazy. W sensie może mówić ludziom, co mają robić i oni to zrobią bez względu na wszystko. Coś takiego jak Killgrave, właściwie to samo jak Killgrave, to jest ta sama umiejętność. No i on jest tym kaznodzieją i tam dalej dzieją się rzeczy, dzieje się bardzo dużo rzeczy. Jak ptak tak zaśpiewał, tak pod... To, jak... tak? to nie dzieci siedzą pod oknem? To zabrzmiało jak ptak, tak podsumował tą myśl Huberta, <głos> tak ładnie. No, Serial autentycznie śmieszy po prostu. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Na pewno na pewno ja polecam, bo to jest świetna zabawa. Teraz to aktualnie na lato. Tak, żeby nie musieć dużo myśleć nad, nie wiem, jakimiś norweskimi dramatami. Czy... No, dramaty, jeżeli się będą działy zimą, to bardzo odpowiedni temat. No wiecie, ale mnie zainspirowaliście, słuchajcie. Zagram sobie wreszcie w Steep. Teraz jak jest tak gorąco, powierzę sobie na snowboardzie po tych ośnieżonych stokach. Ja nie pamiętam tytułu tej gry, ale jedno, w czasie jednej wakacji grałam w taką grę, że gościowi się rozbił statek na Antarktydzie i on szukał źródeł ciepła, żeby się utrzymać przy życiu, nie? I takie zimno, a tu taki gorący. No. Właśnie teraz, jak tak mówisz o tych różnych przypadkach, to mi się kolejne wspaniałe gry przypominają. Także to jest niebezpieczne dla mojego, e, mojego życia. Także. A to jeszcze do Huberta pytanie. To jest takie gode, gode, coś, Ala nie wiem, Martwisa mózgu i takie tam. Czy aż tak się to nie jest. Mm, nie, to jest po prostu takie bardzo lekkie. Nie, nie, nie oglądałem tego, o czym ty mówisz, ale to jest. To się wyróżnia lekkością. Może jak iZombie skończę, to zetknę. Kurczę, ale no, iZombie. Tr trzeba ja lubić się odbiłem, takie klimaty. Ja się odbiłem, bo bardzo jest proceduralny. A iZombie? Czy... Tak. A okay. jest. A mi to nie przeszkadza. No ale okay, to jest taki proceduralny serial, który, no, który nie przeszkadza. Czy jest proceduralny? Mm -hmm. No, ja w ogóle zanim zacząłem się tutaj bratać z Hubertat, nie wiedziałem, że istnieje takie jak, coś jak proceduralny serial. Tylko zacząłem to ja, dostrzegać. Ja proceduralnie, to to chyba przy no Męskaju dopiero zaadaptowałam do własnego języka. No, Męskaja no, zagram kiedyś z Hubertem, jak kupimy na spółkę. <laughs> okej. Okay. Nie, no bo. Nie kupujcie, to kupa jest. Za 50 zł może. W pudełku do podziału jeszcze wiesz. Taka zdechła Anna z zagrobu. Nie kupujcie! Nie no, wiem, że jest tyle wspaniałych gier. Na przykład można znowu Destiny Ale powiem tak: No Man's Sky ponoć zyskał po tym update'cie. Tam on dostaje tak, jeszcze jakieś tak. update? E? Tak, były tak, legendarne. Tak, dostała potężny update, mm. gra. Włącznie z nowymi rzeczami w ścieżce dźwiękowej. No w powiem wam, że, no. że obczajcie. Bo na przykład ja, mój to słuchał ścieżki, ja nie widziałam. Ja znam ten zespół, tylko nie mogłam nazwy skojarzyć. Myślałam, że to jest Maybe Sheville, a to jest 60, 65 Days of Static. I kapela ma świetne, biętowe granie, którego tam już od x, x czasu słucham i dopiero ja teraz skojarzam, że to faktycznie oni. I naprawdę, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to nie gęszą męska ja, a znając kapelę, która robiła ścieżkę, ja powiem, że ona jest genialna. No to właśnie ja ci bardzo, Diana, zachęcam, żebyś sprawdziła ścieżkę z tej gry na Vita. Tego, tego wykonawcę mind elementary. Zobaczę. Zetknę na pewno tak. się na Spotify. Znaczy, dobra, Cie... postaram no to, się zetknąć po, to, też jest, to też jest abient taki silny. I kurka wodna. To jest bardzo ciekawe. I to muzyka mnie tak ciągnie od tej gry głównie, powiem szczerze. No, fantastycznie to pasuje. I nawet e, późno odkryłem, że w ogóle można go na Spotify posłuchać, więc... Chwała Spotify, także... Dobrze. Chyba powoli się zbliżamy do końca, bo ja tu jeszcze mam jeden serial, który obejrzałem na urlopiku z żoną, bo pogoda była nędzna i tak wykorzystywaliśmy czas głównie na, na, na seriale, żeby tam jakoś nadgonić. Ale nie jestem przekonany, że dzisiaj chcę rozpływając się... Znaczy rozpływałbym się trochę o tym serialu, tak? ale nie chcę się rozpływać dzisiaj przy nim po prostu. Nie wiem jak się to zapatrujecie, bo mamy... Cie, Powiem ci tak, że jest strasznie ciężko zebrać myśli i złożyć jakieś sensownie brzmiące zdanie po polsku. Ja nie będę na tego odcinka odsłuchiwać, bo to jest wstyd i hańba dla mojego wykorzystania polskiego języka. Naprawdę. Ja, ja, ja nie, już się teraz no. wstydzę, że was przepraszam. Ja, ja czuję się jakby te wszystkie książki, które w życiu przeczytałam, tak, tak to był zmarnowany czas, nie? No ja w ogóle, na, a propos książek, to w ogóle <laughs> spróbuję to płynnie przejść, że znaczy, w ogóle czytam znowu książki, jestem w szoku, że, że coś takiego mi się przetrafiło. Oprócz takich technicznych do pracy, ale to zrobię recenzję w następnym odcinku, bo teraz czytam e, Autostopem przez Galaktykę, jest po prostu kosmiczna. To ponownie jest klasyk. Nie wiem, czy zna, znacie. kojarzycie tytuł? Ja kojarzę, ale nie czytałam. Leży gdzieś tam na kupce wstydu. Na, kojarzę, nawet... ale nie przeczytam, a za życie. Czyli zaraz, czyli zaraz, oh. David, też masz kupkę wstydu książkową? O, ho, ho, ho, panie, Jaki oczywiście. kubek z tytu ona nie ma. Dajcie spokój, e, Przepraszam, ja musiałem zamknąć okno i no. I żegnasz ja się ze światem, tak? <laughs> tak. Znaczy ja tam miałem ochotę udusić jakieś dziecko, które włączyło jakiś dziwny dźwięk, ale nie widziałem go, więc miało szczęścia. Słuchajcie, no to... To faktycznie y, chyba kończymy na dziś. Nie widzę tu przyszłości dłuższego podcastu. Także... Y, ten, Słuchajcie, las temat... było powiedziane, że się zmieścimy w czasie i się zmieściliśmy, nie? Mogę szampan otworzyć? Mo możesz, możesz próbować. Także będziemy kończyć. Następny będzie bardziej żywotny. Jak temperatura spadnie, może faktycznie tymi panelami... nagrywać od północy. Ja w ogóle założyłem, że <laughs> najpierw wieczorem późno, bo jednak nie ma dzieci już i tak dalej. Ale to tak na marginesie. Także ja tematy, które tam jeszcze miałem, to na kolejny podcast. Mogę tylko zatizować, że obejrzałem sobie cały znaczy film i serial Limitless. Pod tu Jestem Bogiem dosyć nieszczęśliwy. Ale, ale mogę polecić. Nie wiem, czy widzieliście. Limitless to... jest fantastycznym, fenomenalnym serialem i bardzo żałuję, że go ciachnęli po sezonie. Ciachnęli go, niestety tak, to tylko tak, tak delikatnie za, zachęcimy. Jest troszeczkę proceduralny, ale tam więcej szczególików. Znaczy, to będzie raczej krótka pogadanka, ale, ale na kolejny podcast. Także w tym odcinku chciałem już kończyć powolutku i podziękować za nagranie. Ani Rogali na początek. ja bym chciał coś o Ani jeszcze wycisnąć. Wycisnąć coś chciała, Ja bym jej nie wyciskała w tą pogodę, naprawdę. To nie, nie ja, to, dzisiaj, ja dzisiaj może ze trzy konstruktywne zdania powiedziałam, ale ja jestem, jest ale, mi tak gorąco, cieszę się. jak się rozpływam. No to nawet trzeba było nie nakrywać foliaku. Ale Gdzie? W czym? Foliaku. Ja bym bardzo chętnie się rozebrała, ale moi sąsiedzi mogliby mieć ten jakieś tutaj uwagi do... Sąsiedzi mogliby być co najwyżej zachwyceni. No ja, ja zaczynam marzyć o, o klimatyzacji w domu. Już Płynne ty... przejście. Ja jestem zachwycona, bo kupiłam DS-a. Czyli mamy jakąś świeżą informację. No, pierwsze razy ja jeszcze rzuć. Jest piękny. <grym> <grym> <grym> Dziękuję. Koniec. <grym> nie, znaczy, jest piękny i ogromny, no nie? Tak wielkościowo. To jest w ogóle moje pierwsze zetknięcie z DS-em, z tym 3 DS-em, czy tam warianty, cokolwiek, tą nową generacją DS-a, bo ja mam tylko mydelniczkę tego ds Lighta z poprzedniej generacji, a on jest malutki i tak plastikowy, że boję się go używać, bo mam wrażenie, że umrze przy każdym bliższym kontakcie. Natomiast ten New 2DS XL jest po prostu fantastyczny. Ma ładny, ładną obudowę i cały czas gram w demka, bo nie mam gier oryginalnych, w sensie pełniaków żadnych jeszcze. Ale to się, mam, mam nadzieję, niedługo zmieni. Jak mi Piotrek odda wszystkie swoje gry. <grym> <grym> Rzekłam! Nie, no, Piotrek chętnie się dzieli swoimi dobrami Nintendo, więc nie ma problemu. Także tutaj. Ja też z nich korzystam i, i nie wiem, czy. Nie, ja nie będę go okradać ze wszystkiego, bo kiedy ja to przejdę, ale już po ograniu tych demek, to. Bym chciała na pewno jakieś poksy nowe i. i okajłaczki. Koniecznie i Fire Emblem. Ale to są wszystko gry. Poza Yokai Watch, wiadomo, ale to są wszystko gry, które, w które grałem na poprzednich generacjach, jeszcze na Game Boy'ach zwykłych i. Och, nostalgia mocno. No to super, to mam nadzieję, że będzie mieli dodatkowy materiał dzięki temu. Ale właśnie, bo tak wyszło na to, że tutaj zaczęliśmy się żegnać, a tu fajna informacja jeszcze wypłynęła. czy Aniu, coś udało mi się tutaj z ciebie wycisnąć. Albo raczej sama y, powiedziałaś. Także miło, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, że się Nie. odezwałaś na podcaście. <grym> ja, ja, ja wiedziałem, że dzisiaj będzie trudno, ale tak cieszę się, że w ogóle zabraliśmy Co się. Co jest? Trudne sprawy na podcaście. Trudne sprawy, tak. No ja tylko z takich jeszcze, z, skoro żegnanie przerwaliśmy, przepraszam Diana jeszcze chwilkę. To powiem, że ściągnąłem właśnie CRTK jestem szczęśliwym właścicielem ekranu, który mnie elektryzuje dosłownie. Odpalam go i dostaję taką falę elektronów w twarz i czuję się jak dziecko po prostu. Uważam, wiesz, ja, że... ja mam telewizor na zbyciu, mogę ci go oddać, ale musiałbyś po niego przyjechać. Nie, ja już ściągnąłem 25 cali, kurczę, stereo, Nike'am, RGB, w ogóle wiesz, szaleństwo. Ledwo go wniosłem, powiem szczerze, taka cegła. I będę na nim próbował, to dosyć żałosne jest, ale nie mogę przejść ciągle pierwszego poziomu w Ikarudze. Naprawdę nie mogę. Znaczy, przepraszam, nie, nie, drugiego. Pierwszy przechodzę, bo to wiadomo, jest dla dzieci jeszcze. Ale po prostu nigdy nie widziałem jeszcze drugiego bossa, no. To jest tak cholernie trudna gra. Mam nadzieję, że ta magia CRT i tych elektronów, które w moim kierunku pędzą i jak włączam konsolę, to się ładuje pozytywnie i przejdę w końcu. Postanowiłem, że dopiero jak przejdę grę, chociaż na najniższym poziomie trudności, to coś o niej opowiem, bo to się nie godzi, żeby mieć problem z grą retro tak ogromny, ale to tylko dowodzi, że gry kiedyś były znacznie, znacznie trudniejsze po prostu. Możesz po prostu skoncentrować i coś osiągnę, ale mogę tylko powiedzieć, że faktycznie warto do starszej konsoli mieć starszy ekran. To naprawdę zwiększa przyjemność gry. Mówi, i... że te elektrony, to, to jednak to jest to. To jest to, naprawdę ten obraz też on tak migocza chamsko, bo to jest przez 50 Hz i to też jest zaskakujące dla moich oczu po tylu latach już patrzenia w LCD ale to ma taki piekielny urok no i też nie można grać wiele godzin bo po prostu ten telewizor próbuje zabić użytkownika, bo i tak piszczy dziwnie i, i miga i to w ogóle no, no szaleństwo pełną gębą i, i zachęcam, żeby sobie tak jak już bawić się w retro to tak na, na 100% no. Także tak ode mnie, mały, mały ten przedżegnający się news, że tak powiem. Hubert, masz jakiegoś newsa? Skoro news na końcu moglibyśmy mamy się takie... pożegnać? Niezły news, dzięki. dzięki. Cieszę się, Diana, że też odzyskałaś konto na Steamie, bo teraz będę mógł też sprawdzić twoje gry. Także wiesz, tak, super. słuchajcie, i tutaj jest na koniec. Na koniec, jako informacja, apel do graczy, róbcie te tokeny. Naprawdę. Ja już bo, zrobiłem, wiesz, po tobie od razu. Bo powiem wam, ile ja łez ze złości nałykałam po prostu raz, że byłam przygotowana do podcastu i chciałam nagrywać, ale tu kurde konto na Steamie. I pal licho konto na Steamie, ale się bałam, że mam Keylogera na komputerze, czyli wszystkie konta do banku, wszystkie maile, od razu dwuetapowe, bo Facebooka no, mam zabezpieczonego, bo mam fanpage e dość duże do obsługi, ale... I powiem wam, ta cała histeria, w ogóle odpinanie kąt, odpinanie kart od kąt, makabra, naprawdę. Nie to dramat. no. I, i nikomu nie życzę, niby, niby, niby niewiele, ale nagle człowiek się czuje taki, ci to poczucie bezpieczeństwa w internecie, że kurczę, weszli, bo to było rąbnięte konto. Ogólnie geneza że konta jest taka, że prawdopodobnie był Klogger na jednym z komputerów, gdzie musiałam się logować na konto na onecie. I to konto na OneCie właśnie zostało zhakowane. Hmm, to to, to I... jest właśnie, właśnie to jest kwestia, że e, trzeba strasznie uważać na obce komputery. To jest jedna z zasad higieny nie był okazuje się. To ko bo komputer obcy w sumie, bo to był komputer biurowy, jednak się okazał zainfekowany, bo później nagle zaczęło wychodzić do mnie, dochodzi do mnie że na przykład koledze próbowali się logować też z Rosji, czyli już wschodniego kraju, bo chyba, z... ja miałem z Litwy akurat włamanie z Rosji, tak. czy gdzieś tam ze wschodu, na konto na Gmailu. Tylko, że on miał dwuetapową od i pokazało mu to, że, że faktycznie coś się dzieje i jeszcze ktoś tam wspominał, że, w, że ktoś próbował na jego pocztę w, wleźć. No i mm -hmm. prawdopodobnie w tym komputerze był jakiś keylogger. I jeszcze. słuchajcie, w, mm -hmm. w spamie miałam wszystkie informacje, na szczęście, że zostało zmienione hasło, numer telefonu, to tamto, to za zareagował na następny dzień. To bomba. Ozyskałam konto. Ale wiecie, kogo padłam ofiarą? Znaczy wy wiecie, bo wam zdawałam relacje na żywo. Ale jeżeli by słuchacze byli zainteresowani, to padłam ofiarą gościa, gości. Nie wiem. Na, na, na Steamie, jak szukaliśmy informacji z Markiem, to nawet można było powiedzieć o gangu. Ludzi, którzy kradną konta, ale nie to, że sprzedają je dalej. Nie, nie, nie. Odpalają wszystkie gry po kolei. Zdobywają wszystkie możliwe karty i wystawiają je na Nextima. A, czyli takie ewidentnie zarobkowa Tak, ewidentnie so. zarobkowa. U mnie to jeszcze takie, wiecie, papierdułka, bo nie miałam cesa, ale oni głównie konta z cesami, z tymi skrzynkami, skrzynkami atakowali. W ogóle, wiesz, tak mówię, w tej bezpieczeństwie, no i wtedy teraz internet to jest straszne bagnisko i trzeba strasznie uważać. A na, naprawdę łatwo się potknąć. Ja na przykład próbowałem włączyć dwóch po Gmailu i coś mi nie działa. Nie mogę tego uruchomić, także są różne problemy jeszcze, nawet żeby technologicznie coś tam, wiadomo, jak jest z bezpłatnymi usługami, jest różnie, także ja też zachęcam, żeby przemyśleć sobie raz na jakiś czas, nasze bezpieczeństwo w internecie, bo tutaj wyszło z tematu growego, tak, no konto na Steamie, typowo growy temat, a w jaki horror się Ale może przeobrazić. Ale konta internetowe też są, mówię, największa panika było, że właśnie banki. Co ja tam się, no tak. znaczy nie, nie znałam źródła zakażenia i nie znałam źródła, ym, znaczy, bo, miejsca, dlaczego, nie, gdzie wyszedł wyciek moich danych, więc mówię wam, to była płacz, histeria i zmienianie haseł wszędzie i dwuetapowe Jednocześnie puszczony skan i, i naprawdę nikomu, to, nie, to może powiedzieć, że pierdoła, ale nikomu nie życzę takich przeżyć. No. Nie, ja to absolutnie nie wpierdowałem. No, to jest taki, z taka ilość stresu, że... No, jedno no odcinka to... nie nagrałam, bo siedziałam i beczałam, zamiast nagrywać. No wy, wyszła nam <śmiech> przestroga na koniec, także myślę, że teraz wszyscy będą mieć dwa etapy na Steamie. Warto to dbać, bo właśnie Dosta często te konta... Dwuetapowo, w teorii masz dwuetapowe zabezpieczenie w mailu, bo ja miałam zabezpieczenie, że wysłali mi konto na mailu. Ale co to mi dało, jak oni mieli hasło do mojego maila, nie? No tak, tak, tak. W ogóle bardzo Z przez telefon, maila. to Telefon, tokeny, jak najbardziej. To, to jest podstawa, bo przy mnie też mogliby przez Gmail, jakby mieli, ale znowu mam na innym koncie, steam na jednym koncie mam telefon, bo Gmailowo, bo Android. Więc mam nadzieję, że już sytuacja się nie powtórzy. Ku przestrodze, tak, mówimy o tym, żeby o to odbać. Dobrze, kochani, to faktycznie tam apele Huberta słyszę w tle, żeby kończyć, także bardzo wam Są dziękuję za dzisiejsze spotkanie y, przy nagraniu i dziękuję jeszcze raz. Ani Rogali? Pa! Dianie Bomben? Cześć, cześć! Dziękuję też tobie, Hubercie. Cześć! I już sobie nie Dzięku, wydać. Dziękuję, dziękuję. podziękujmy tutaj dziękuję opie, ten, za, Dominikowi. Za, tak, za. tak, że, że nie, przeżyliśmy, nie, nie, nie. że przeżyliście, wy i słuchacze przeżyli, także to był odcinek 54, mam nadzieję, że 55. 54 ty... stopnie to chyba na zewnątrz mam. Nie, tyle jeszcze nie ma, to chyba w ogóle byśmy odpłynęli dawno, także e, słyszymy się już za tydzień w odcinku 55. Piotka, nie wiem, czy będzie, czy nie będzie, pokaże się. E, mam nadzieję, że wypuścimy to na czas. Trzymajcie się ciepło, cześć!